Witam bardzo serdecznie. Słuchacie właśnie pierwszego odcinka pełnoprawnego Dyktafonu. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Ja jestem Sebastian i poprowadzę ten odcinek oczywiście. O czym będę mówił w pierwszym odcinku Dyktafonu. Jako, że jestem fanem seriali, no... Jestem fanem seriali, to prawda. W San Diego trwa właśnie Comic Con 2010. No, jest to można by rzec dla fanów seriali no, niemałe święto, bo wszystkie najciekawsze produkcje się tam zawsze pojawiają, telewizje przede wszystkim kablowe się rozreklamowują swoje produkcje i wszystkie ciekawe informacje panele, wywiady zdjęcia, materiały promocyjne informacje są właśnie prezentowane na Conie i Jeden z najważniejszych według mnie paneli dotyczący serialu Dexter mamy oczywiście już za sobą, ale również i są inne panele, m.in. nowego serialu stacji AMC The Walking Dead. Wszystko to zapowiada się bardzo ciekawie i o tym będę mówił w dalszej części Dyktafonu, a więc zapraszam do słuchania. W ogóle na sam początek trzeba by było sobie chyba powiedzieć, czym w ogóle jest, prawda, sam Comic Con jako impreza, na czym to polega, na czym to ogólnie polega. Impreza odbywa się w San Diego, impreza odbywa się w San Diego od roku 1970, no... Jest to niezły wynik. Ostatnim rok temu było 126 tysięcy osób odwiedzających imprezę. I oficjalna nazwa to San Diego Comic Con International. Tak jest podane w logo. Ale najczęściej się mówi Comic Con lub San Diego Comic Con. No bo to jest najprostsza rzecz. Została założona przez Golden State Comic Book i tak sobie działa. Są to tradycyjnie są to 4 dni imprezy od czwartku do niedzieli. Comic Con produkuje również inne konwencje, WONDERCON i ALTERNATIVE PRESS EXPO które odbywają się w San Francisco od 1974 roku No, pierwotnie na comic -Con były prezentowane komiksy, science fiction, fantazy, film telewizyjne, seriale i tak to ogólnie wygląda Tak działa Comic-Con Tak działa Comic-Con Wydarzenia. No, w, w, są przede wszystkim panele, seminaria i warsztaty prowadzone przez specjalistów komiksu, ale również są zapowiedzi zbliżających się filmów fabularnych, no i seriali. Swoje stacje tam prezentują, zwiastuny. No i to chyba jest właśnie najważniejsze w tym całym wydarzeniu. Oficjalna strona. Imprezy to ww.comik.kon.org na stronie można znaleźć. Na stronie można znaleźć plan imprezy. Informacje co jest prezentowane na komikonie. Jakie jakie panele będą się odbywać. Jakie stacje współpracują przy tworzeniu Comic -Conu. no dobra, czyli skoro wiemy mniej więcej czym jest Comic Con nie będę już mówił o lokalizacjach, jakichś tam występach gościnnych ludzi bo to jest wszystko bez sensu to wszystko jest bez sensu, żeby tak opowiadać przede wszystkim zacznę od A, zacznę od Dextera bo to mój ulubiony serial i to jest najważniejsza rzecz, bo nareszcie pojawił się oficjalny zwiastun piątego sezonu, który nadchodzi wielkimi krokami już 28 września. Dobrze? Powiedziałem? Już 28 września premiera sezonu. I po prostu po genialnym czwartym sezonie, w którym, uwaga, spoilery, Dexter zmagał się z seryjnym mordercą o nazwie Trinity Killer czyli trójkowy morderca po prostu fenomenalne rozegranie sezonu Dexter borykał się z problemami przede wszystkim tym jak ten seryjny morderca który jeździ po kraju morduje zawsze trójkami ludzi radzi sobie z dziennym życiem z rodziną, z obowiązkami okazało się, że był również pastorem, duchownym, no, takim jakby księdzem. Prowadził jakąś tam wspólnotę, miał żonę, dwójkę dzieci, prowadził fundację charytatywną. Wszystko to było oczywiście genialną przykrywką dla jego mrocznej działalności. Dexter na początku uważał go za swojego mistrza, dopiero później zaczął zauważać jego mroczną stronę. No, tak to właśnie jest. Dexter po prostu genialnie, genialny, po prostu genialny sezon, czwarty, i zakończony, no, po prostu w sposób fenomenalny, oczywiście Dexter dopada Trinity Killera, ale ten wcześniej zdołał dopaść, no, jego żonę, Rite. oczywiście, to był spoiler, ostrzegłem na początku, piąty sezon zacznie się w momencie, w którym Dexter wchodzi do domu swojego i co znajduje swoją żonę w wannie. No, jest to ogromny ból yy, dla Dextera. Cały sezon skupi się na tych wydarzeniach związanych właśnie z tą sytuacją. No, grubo, będzie grubo się działo. Zwiastun, który możecie sobie już obejrzeć w sieci, również na, moim, na mojej stronie internetowej budziński.wa.pl Tam jest oficjalnie wrzucony jako, obecnie jako pierwszy wpis. No po prostu powiem tak, fenomenalnie się zapowiada nadchodzący sezon wiemy kilka informacji dotyczących nowego sezonu nowego sezonu przede wszystkim tak Debra odegra w tym sezonie o wiele większą rolę niż to było do tej pory i wprowadzi się przede wszystkim do Dexter'a i będzie mu pomagać opiekować się nad dziećmi. Będzie wciąż ją dręczyła taka strata ukochanego Detektywa Landiego no i będzie musiała sobie z nią radzić z taką traumą. Dexter będzie miał poważny brak pewności zacznie go atakować, będą poważne ataki na jego osobę Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Harry, czyli ojciec Dextera, wciąż będzie odgrywał ważną rolę. Dalej będzie decydującym wewnętrznym głosem Dextera. To, co możemy zobaczyć w trailerze, Astor, córka Rity, będzie miała do niego przeogromne pretensje o to, co się stało. No i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. No i... Przede wszystkim nowy sezon, to będą nowe problemy, o których do tej pory no, na pewno nikt nie miał w pomyśle, prawda? Żeby tutaj włożyć do tego serialu bycie samotnym ojcem, strata bliskiej osoby i bycie seryjnym mordercą. Jak to wszystko pogodzi No to jest po prostu zagadka. No i przede wszystkim to wszystko pogodzić ze swoją przykrywką, pracą w policji. No to wszystko... Hm coś niesamowitego no i przede wszystkim kolejna ważna informacja to to, że w serialu ważną rolę odegra Julia Stiles, która ma wystąpić w podajże 10 odcinkach nadchodzącego sezonu czyli no, będzie się działo będzie się działo eee, będzie się działo dużo, bardzo dużo eee, no i przede wszystkim też będziemy mieli w obsadzie kolejne nowe osoby. Między innymi do obsady dołączy. E, dołączy aktor Peter Weller, który zagra w minimum 12 odcinkach. Wcześniej grał w Robocopie, moi drodzy, a ostatnio we Fringe czy w 24. E, o jego bohaterze wiadomo, no tak troszeczkę, troszeczkę mniej, ale. Nie za dużo ma być to mężczyzna, to wiadomo, który ma problemy. Jest policjantem z Miami i on będzie jakoś tak zamieszany w jakieś wewnętrzne śledztwo. Jak to się wszystko wyjaśni, to zobaczymy. Jeszcze wśród nowych twarzy będzie John Lee Miller. Niestety nie wiadomo póki co kogo zagra. Czyli tak, jeżeli tutaj występuje mała informacja, że skoro Weller ma zagrać w minimum 12 odcinkach, to jest szansa na drugi epizod, no to się zapowiada, na szósty sezon, przepraszam, to się zapowiada dosyć, dosyć ciekawie. Natomiast John Lee Miller ma zagrać, już sprawdzam moi drodzy, na IMDB, ilu odcinkach, na razie tutaj nie widzę zbyt dużo, na razie jest tylko, że jest... W pią... jest w zjazdu spol... w spol... w, trajle... w piątego sezonu. A w... z czego możemy go znać wcześniej? Grał... O! Ho! On grał główną rolę w serialu Ellie Stone. Aha. On grał główną rolę w serialu Ellie Stone. No. Zobaczymy. Zobaczymy. O! W filmie grał Dracula 2000. No, ogólnie zobaczymy, jak się potoczy. Wszystko to jest. Wszystko to jest takie. Na razie jeszcze nie wiadomo. Czekamy do tego sezonu. Showtime naprawdę potrafi budować atmosferę wokół, we, wokół swoich seriali. Przede wszystkim też dlatego, że, że niedawno wyszedł taki zwiastun prezentujący wszystkie seriale. Stacji pod tytułem Nasi bohaterowie bawią się fajniej i lepiej, i tam jest też kilka fragmentów z Dexter. A. No, powiem tak, jest ciekawie i na pewno nowy sezon wgniecie w podłogę wszystko to, co się działo do tej pory. Serial nieźle ewoluował. Wiemy również, że w tym odcinku. Yy, a nie, to i informacja, przepraszam, pomyłka z innym serialem. Mój błąd, no, ale to nieważne. I co by tu jeszcze powiedzieć? Co by tu jeszcze powiedzieć? Co by tu jeszcze powiedzieć? No tak chcę, że to już praktycznie będzie wszystko. Czekamy na kolejne newsy. Jeżeli jesteście zainteresowani Pierwszymi zdjęciami, które na Comic Conie się pokazały z piątej serii To pod, we wpisie, pod nagraniem Zamieszczam link do galerii, którą specjalnie dla Was zrobiłem Będą tam również zdjęcia z kolejnej pozycji Która już za niedługo się pojawi na antenach telewizorów naszych znaczy amerykańskich The Walking Dead Serial na podstawie komiksu który jest realizowany dla stacji AMC dla stacji AMC czyli stacji, która by która by Met Mad, Madmena zrobiła bardzo znany serial, znaczy bardzo popularny. Ja go nie oglądałem, ja go jeszcze nie oglądałem, ja go jeszcze nie oglądałem, ale podobno jest świetny. Czym w ogóle ma być The Walking Dead? The Walking Dead to oparta na serii komiksów. Historia na serii komiksów Roberta Kirkmana o inwazji zombie, oczywiście. Reżyserią zajmuje się Frank Darbolt, który jest reżyserem, producentem i scenarzystą. Ale o. on przede wszystkim był odpowiedzialny za takie hity, które powstały na podstawie prozy Stevena Kinga jak Mugła, Zielona Mila czy Skazani na Shawshank. O co chodzi w Walking Dead? Przede wszystkim o tym, że grupa osób, które przetrwały ten atak uu, co, pichu, uu, uu, uu, uu, pod wodzą policjanta podróżują przez, oczywiście, Stany Zjednoczone, żeby znaleźć sobie bezpieczną przystań. O ile fabuła może nie najgenialniejsza, no bo taka standardowa oklepana o tyle zdjęcia, o tyle materiały pierwsze, które już się pokazują dotyczące dotyczące The Walking Dead są po prostu niezłe. Na Conie, poza panelem, po ulicach San Diego chodzili chodzili aktorzy, ludzie, ucharakteryzowani na zombie. Po prostu genialnie. Na tym koncie, na którym będą zdjęcia Dextera, będą również zdjęcia tych zombiaków. Po prostu Świetnie, po prostu trzeba przyznać, że promocja serialu wymiata. A jest jeszcze jedna ciekawa informacja, ponieważ ostatnio pojawił się konkurs na zombiaka. W sensie AMC ogłosiło taki casting, konkurs dla no nie aktorów, tylko zwykłych ludzi. Potrzebują bardzo dużo zombiaków. I najprawdopodobniej będzie to chodziło o aktorów do drugiego sezonu, czyli zapowiada się dosyć... Ciekawie, bo już zapowiada się drugi sezon. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Ostatnio MC borykało się z małymi problemami ze swoim nadawcą kablowym. Podobno dośli do jakiegoś tam porozumienia. Więc sobie obejrzymy. Co do obsady serialu The Walking Dead przede wszystkim z bardziej znanych postaci to będzie Lori. Grają pani nie znam nazwiska tej aktorki, się przyznam teraz szczerze wstyd, która grała Sarę w Prison Break, czyli wskazanie na śmierć, tą kobietę, która pomagała tam Scofieldowi uciec z tego pierwszego więzienia, a później została jego żoną. To ona jest tutaj główną, tak, aktorką w The Walking Dead. I ogólnie cały serial zapowiada się świetnie, jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany y tym serialem to odsyłam na jego oficjalną stronę internetową na jego oficjalną stronę internetową, której adres brzmi y, amctv.com, ukośnik Originals, ukośnik The Walking Dead ale jak sobie wejdziemy na, na stronkę mctv.com, to tam na pewno trafimy na, również i na tą stronę. Czyli co, takie to chyba będzie wszystko o komikomie, co chciałem powiedzieć, tak naprawdę, bo powiem Wam, że inne informacje z komikomu, no jakoś tak nie za bardzo mnie interesują, bo No, był prost fragment True czystej krwi, powiem Wam szczerze, obejrzałem tylko jeden sezon serialu, no podobno świetny, mnie jakoś nie wciągnął. Są jakieś tutaj informacje o Kości, o serialu Kości, ale to nie za bardzo. O, przegapiłem tą informację, że Burno Notice inny serial, który po prostu też uwielbiam i oglądam, doczeka się, moi drodzy, prequel filmu dwugodzinnego, w którą główną rolę zagra sam X, czyli kolega głównego bohatera, Michaela Westona, o samym Burno Tais na pewno w Dyktafonie też się pojawi osobny odcinek, bo to jest serial, który po prostu uwielbiam. Jego humor, jego styl, no po prostu świetnie, nie będę wam teraz o tym opowiadał, bo to jeszcze o tym będą informacje. Patrzę się, co dalej. Nowa Nikita będzie, na pewno starsi. Fani seriali pamiętają te serial USA Network, e, no i teraz DCW CW, CW e, wznawia serię, ma być nowa, nowe czasy, była premiera pierwszego pilotażowego odcinka, no krytycy uznali, że jest nieźle. Mm. Choć trudno powiedzieć według krytyków, czy to będzie taki przełom dla stacji jak Pamiętniki Wampirów z zeszłego roku. No i tak naprawdę to o komikomie byłoby koniec. No i jeszcze powiem, może wspomnę informację, bo to też ważne, że nowy serial firmowany nazwiskiem Stevena Spielberga Falling Skies w ogóle nawet na komikomie się nie pojawił. No, więc takie tam krótkie informacje o komikomie 2010 o najważniejszych informacjach wydarzeniach tego tej imprezy no i cóż co jeszcze by wam tu ciekawego powiedzieć no myślę, że na tym sobie skończymy pierwsze wydanie pierwsze wydanie dyktafonu pierwszy odcinek pierwszego sezonu yy, ogólnie forma no, będzie wyglądała taka nie inaczej, ja tam degada jakieś bzdury o tym, co się dzieje w różnych dziedzinach. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba w jakiś tamkolwiek sposób, że będziecie słuchać. Jeżeli macie jakieś dla mnie propozycje, to proszę pisać na maila. Sebastian W. Budziński, Zawijas, jak to woli, małpa.gmail.com Tam możecie sobie pisać, ja te wiadomości będę odbierał. Jeżeli będzie coś tam ciekawego zaproponowane, to będę to wykorzystywał. Jeżeli jakieś pytania będą, ja będę na nie odpowiadał, ale nie mailowo, tylko w dyktafonie. Więc myślę, że będzie całkiem fajnie. Dziękuję za uwagę. To był pierwszy odcinek dyktafonu. Ze Szczecina mówił dla Was Sebastian. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.